Noc z przymrozkami w pasie od Dolnego Śląska przez centralną i zachodnią Polskę po Warmię, Mazury i Podlasie. Możliwe spadki temperatury do minus dwóch, a przy gruncie do minus pięciu stopni. Na południowym wschodzie i na krańcach. Noc w Polskim Radiu 24.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 Przypominając sobie to, co działo się na ostatnich igrzyskach zimowych igrzyskach olimpijskich, no, można by było powiedzieć, że odetchnęliśmy z ulgą. Rozumiem, że... Chodzi o tego, następcę, tak, Toma tak. Kacper Tomasz jakby ma być następcą. No, byłaby to piękna historia, ale nie oszukujmy się wtedy, kiedy następ następowała ta zmiana warty w polskich skokach, czyli...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 będzie przyglądał się z ciekawością pojedynkowi Lewandowski właśnie właśnie Angiokeresz. Natomiast y, trzeba przyznać, że no, Szwe Szwecja zawsze nam mnie leżała na wyjeździe. Mecze w Sztokholmie to zawsze było trudny, trudny me y, trudne spotkanie. Y, trzeba o tym pamiętać, że ostatni raz u Szwedów wygraliśmy y, y, niemalże sto lat temu, czyli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 tu jest więcej problemów i tu, myślę, że tu Jan Urban ma y, dużo znaków zapytania, y, czy, czy właśnie wstawiać na bardziej defensywny środek pomocy, czy kogo postawić na, na skrzydłach czy na wahadłach, bo y, jeżeli chodzi o przód, to w tym momencie naprawdę mamy y, zawodników indywidualnych, którzy wnoszą dużo jakości, właśnie Piotr Zieliński y, czy Oskar Pietuszewski. Sam jestem ciekawy, czy...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 jest trochę bez sensu, a to jest tak zwane helikoptermany, czyli rozwicanie pieniędzy z helikoptera takie nie do końca celowe, na już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 Spekulacje takie klasyczne na 5 czy 10 minut przed wystąpieniem e, prezydenta Trumpa e, w sprawie tego memorandum z, wstrzymania ataków na Iran i, i, i tego terminu ultimatum. E, ktoś dokonał bardzo z, z, z, z,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 Rok temu, jak, no, troszkę więcej niż rok temu. Jak Trump doszedł do władzy, ropa była po 80 kilka dolarów. Później ona spadła w okolicy 70, czy nawet powyżej, poniżej 70. I teraz wzrosła, no powiedzmy, że więcej niż, niż te 80, czyli początek, yy, początek Trumpa. Yy, a, ale no, podlega wahaniom właśnie od nastroju, w jakim się Trump obudzi i, i, co, yy, i, i, i co powie. Więc...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 nie na tym poziomie jaki jest, ale jeżeli wzrośnie jeszcze, powiedzmy do 120 czy 140 y, dolarów, to by był kłopot, bo to by zwyczajnie miało wpływ na, y, no, na, na, na, na koniunkturę na całym świecie, najkrócej mówiąc, bo y, paliwo y, czy, czy benzyna, ropa y, i gaz, no... Y,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 tak istotnie, te kilkadziesiąt procent, no to w oczywisty sposób miałoby to wpływ na, na procesy gospodarcze, uruchomiłoby procesy inflacyjne yy, i spowodowałoby yy, no, spadek tempa wzrostu gospodarczego, no, nawet pewnie tam o, no, pewnie nie w procentach, ale w dziesiątych yy, procentach z pewnością tak. To wszystko zależy tylko od yy, okresu, ile to będzie, to zamieszanie będzie yy, trwało.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 kilka teraz ciśni na Ormus, więc to do tych miejsc, w których można, oczywiście mo mogą Amerykanie zwiększyć ze swoich złóż łupkowych. No Wenezuel Wenezuela ze swoimi ogromnymi zasobami wraca do gry po tym przewrocie, który się tam y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 odnawiane, teraz są budowane e, nowe moce, więc to nie jest tak, że to można zrekompensować w całości, no w momencie, kiedy te dwa e, ośrodki, czyli tam właśnie z nad ciśliną Ormus wyżej i, i, i, i, i cała Rosja zostały jakby w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 że marża paliwowa od lenu później pochodził się takimi zyskami z naszej kieszeni, drenując nasze kieszenie. Marża była pięciokrotnie wyższa niż normalnie.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 Polskim Radiu 24.